Witamy w drugim odcinku podcastu Jelly Good. Dzisiaj z nami. Dzisiaj w studiu y, witamy następujących gości. Ulubiona macka doktora Oktopusa Joe. Yay! Tak to była ona. Dzień dobry. E, szalony profesor Ben. Dzień dobry i jego ostatni wynalazek, lejczy. Oraz mówiący te słowa, rek. Kurczę, mówiłem, że chciałem niszczyciela światów, no. Sorry, nie było, jeszcze mamy, to jeszcze mamy buszującą w zbożu, znaczy w książkach, nieobecną, ale jednak duchem i ciałem, magię. Buszującą Cześć. w buszu. Dobra, dzisiaj y, przygotowaliśmy oczywiście jak zwykle kilka tematów, a zaczynamy z gwizdkiem, gwizdkiem śmierci. No, chciałabym, żeby to tak brzmiało. Wizdek śmierci to jest taka pewna rzecz, którą niedawno znalazłam gdzieś na internecie. To jest takie bardzo, bardzo ładne, estetyczne urządzonko y, wykonane z drewna, tudzież z kości. Czaszka. W kształcie czaszki, tak. Y, aczkolwiek jest też filmik z wersją z Jadejtu wykonaną. I tak, ta wersja kościanu drewniana po zadęciu weń brzmi jak. Po Brzmi, kolokwialnie mówiąc, jak zażenana osoba, moim zdaniem. Ja to bym bardziej określił jako obdzielana żywcem ze skóry małpa. No, a czuję to małpa, kontynuujmy. <laughs> e, tak, najfajniejsze jest to, że jak się zmiksuje zwielokrotnione na razy 100 ten gwizdek i połączy z tym ten, ten, ten kopyt, to zamiast wyobrażać sobie liczbowej stuosobowej armii Azteków, bo z tej kultury się wywodzi ten właśnie gwizdek. Ja sobie wyobrażam stu tysięczną armię. Przynajmniej no tak to słyszę. Yy, yy, od razu dementujemy plotkę, jakoby przypominało to po prostu jadący samochód. No, po, też początkowo... Bo... Może tak. Znaczy, jeż, ta nagranie przynajmniej jest wielokrotnione, czasami może też brzmieć, bo jak wychodzę z domu to mijam przejazd kolejowy, pod, pod, I, już, już, już i jeżeli y, pociąg jedzie na górze to słychać taki szum, i jeżeli to by były Dead Whistle to pewnie postrałbym się w majtki, ale... Atlet, ale ale z głośników Leigh wszystko brzmi jak samochód. No, no właśnie. No w sumie tak. <laughs> Ponieważ padło Dzięki. niecenzuralne słowo, musimy nałożyć opóźniony, opóźnioną cenzurę. Plon. To nie okay, ale, teraz, ale wyobraźcie sobie teraz e. taką sytuację, że y, ktoś wchodzi do sklepu z tym gwizdkiem i wiszże w niego, wszyscy począ o co chodzi, on To jest napad! Dawać mi pieniądze albo zagwizdzę jeszcze raz, A nie, nie, sorry, sorry, już Nie oddaję. pieniądze, tylko dawać mi wasze dusze. Właśnie. <śmiech> <śmiech> Whistle, tak. Y, tak jak problem tak. się przypomniało, nie ma tego zapisanego, no ale tak te dusze, zbieranie dusz, to dobre nawiązanie do gry Darksiders, gdzie to właśnie... Albo Mortal Dark, Kombat. Albo Mortal Kombat, gdzie głównym... Yy, walutą są dusze. Może chodzą z tymi deswislami i A Albo Lola i postraci tresza. Przecież w Soul Riverze chyba. Soul, soul, soul River! <laughs> chodzi, chodzi o to, żeby zbierać dusze poległych wrogów. No, swoją drogą przepraszam bardzo, ale najlepsza, najlepsze imię dla postaci Raziel. Niebieski oh. wampir anioł z podciętymi skrzydłami, który kiedyś, kiedyś wpadł do wody, która zadziałała na nie kwas. Piękny. A, to jest kultowa gra, a mi, właśnie... gdzie był ten rosyjsko-polski dubbing. E, tak, tak. A jego ojciec nazywa <laughs> się Kai. Tak, to tak. kojarze. To jest bardzo ładne, to musimy zalinkować, myślę. jakiś wideo pokazujące tam dobry... Po prostu tak. Raz jelu, teraz Wicja raz Jelu. Graliśmy w zalambistego Jeep tak. na podstawie tej gry, ale to było klimatyczne. Kurczę. Może przybliżycie. Znaczy. Formy co za. To znaczy tak, Jeep Form, z so, czym jest Jeep Form tak już w ogóle. Yy, odchodzę do tematu. Chociaż nie odchodzą do tematu, bo to jest gra. Kontynuuj. Jeżeli kojarzycie <śmiech> czym są LARPy, czyli wcielanie się yy, w jakiś po, swoją postać, odgrywanie jej yy, tam danej. Scenie i tak dalej, i tak dalej. Jeep to jest tak jakby najbliżej, bliżej im do gier teatralnych, bo dzieli się na jakby grających w Jeep Formie i widownię. bo gra się przed widownią, gra się najczęściej na scenie, bo Jeep formę to mm, ewolucja takiej jakby próby teatralnej. Czyli Tam... to jest larp, larp na scenie. Trochę, trochę tak, z tym, że powiedzmy w lapie dostajesz swoją postać i masz tam jakieś określone cele i nie wiesz co się będzie działo, bo równie dobrze tam możesz kogoś zabić, mogą ciebie zabić albo możesz wynegocjować coś. W G-Formie jest, jest podzielone na sceny konkretne, powiedzmy pięciominutowe i odgrywa się scenki i najczęściej wie się jaki jest początek, jaki jest koniec, jaki jest środek. Tak A prostu... się tak. I nawet nie musisz cały czas tą samą postacią grać. No i tam wciadasz się w różne, tam, powiedzmy tam jest pięciu grających, jest do zrobienia dziesięć scenek, no i... Może być jeden główny bohater, możesz cały czas wcielać się w różne postacie. No taki po prostu teatr improwizowany. No i graliśmy w takiego Jeep Pharma właśnie na podstawie Sol River'a. I wszyscy czuli się na tyle poważnie, że podczas wśród tych grających była tam osoba, która nie wiem, 13 lat miała, taki po prostu dzieciaczek, i w pewnym momencie zapytał go prowadzący: Na pewno chcesz to zagrać, bo to są poważne tematy, poważny Jeepform. Nie, nie, spoko, spoko. Po 10 minutach, gdy odegrałem scenę jak Raziel topi się w wodzie, jest palony żywcem, w tym całym, bo woda działa chyba na te wampiry jak kwas, coś takiego, to młody podszedł do prowadzącego: Nie, nie, ja, ja, ja dziękuję, i wyszedł. Po prostu byłeś tak przekonujący. Tak, no to... tak jeszcze spytam, jak zaciekawiamy ten temat dżip formu. Yy, to jak zmieniasz postać, to mówisz w oho, uwaga, zmieniam postać. Czy nie, nie. To... Nie, to jest ogólnie tak w sumie forma dżip formu <laughs> jest bardziej luźna niż larpa i to... To nie jest tak, że trzeba cały czas być in character, być ja. w klimacie, tylko między scenami to właśnie jest wtedy czas, żeby się dogadać, że się zmienia postać, bo na przykład ktoś ma inny pomysł na. No rozumiem, ale to sceny. między sobą czy do publiczności się mówi, że zmieniasz postać. Jak to wygląda? Jest prowadzący najczęściej. Dobrze, okay. no, to, no, to wszystko co chciałem. I ten gra, ten, ten gra to ten gra to. I prowadzący rodzaj mówi, że ktoś zmienia rolę, dobrze. No, ale nigdy nie widziałem Dead Whistler na Jim Formie. A no, myślę, że to byłoby epickie. Myślę, że musi być specjalny. Musi, musi być ten pierwszy raz. Tak co, dalej, Idziemy dalej? Idziemy dalej. Okay. Dalej mamy e, Google Doodle. Czy Google Doodle. Google. <głosy> to, to, to znowu mój temat. E, no wszyscy kojarzą chyba co to jest Doodle Google, mianowicie chodzi o y, ten motyw, że logo Google na ich głównej stronie co jakiś czas zmienia swój kształt swoje kolory. <głosy> I najczęściej nawiązując do jakichś tam wydarzeń, do jakichś filmów na przykład albo dat upamiętniających urodziny, albo śmierć jakiejś osoby I tak, z tego co się zorientowałam, pierwsze Doodle pojawiły się w 1998 roku I z czasem powstał w Google specjalny zespół, który nazywał się Doodlers The Doodlers. The Doodlers. Tak, i oni właśnie zajmują się projektowaniem kolejnych nowych dudli, aczkolwiek czasami zapraszani są gościnni artyści do wykonania tychże. Do dzisiaj powstało ponad 2000 takich dudlów, między innymi nawiązującymi do. Obrazu Krzyk, do Beatlesów, do Pokemonów, już było tyle tego, że w zasadzie to chyba każdego tematu no jeszcze jest jakiś do... Jeszcze są te takie interaktywne, te, tak, te tak. gry interaktywne. To choćby tak wspominając, tą interaktywną grą było, nie pamiętam czy to z okazji, czy to była rocznica śmierci, czy urodzin, czy wydanie powieści W każdym razie na podstawie jednej z bajki robotów Lema, gdzie to była tak. y maszyna, która robiła przedmioty na N i końców mhm. nic prawda, ale wystarczy no, no nie, nie trzeba dużo szukać wystarczy wpisać właśnie Google Doodle i y, zobaczyć w grafice, bardzo ciekawy jest rozwój tych tych Doodli właśnie do, no, choćby wspomniane gry, które się pojawiły w ciągu, w przeciągu ostatnich kilku lat ale przede wszystkim y, w ogóle jak to ewoluowało, ewoluowało graficznie i nie tylko graficznie, ale przede wszystkim pod kątem pomysłu, bo zaczynało się właśnie w tym 98, czy tam na początku y, y, y, prawda, XXI wieku, e, były to takie zwykłe po prostu jakieś tam dodatki do samego wyrazu Google, natomiast teraz e, już są, jak, jak sami dobrze wiemy, bardzo często bardzo artystycznie po prostu pomyślane te się że, to myśli, że że to tak. Jakby się nie wiedziało, co to jest Google, Albo no to... właśnie interaktywne, że trzeba tak. na, myszką najechać, coś tam zrobić, nie wiem, yy, tak pomajtać kursorem. Tak swoją drogą to mi się wydaje, że oni... Yy... Troszeczkę wzięli to od Simpsonów, bo Simpsonowie wychodzą tam od 80 któregoś roku i ten żart kanapowy, który się zmienia z odcinka na odcinek. No, no oczywiście, że to całe wprowadzenie. Właśnie nie jest odcinka na odcinek, ale z sezonu na sezon jest jakaś zmiana po prostu. W, ale teraz chyba każdy odcinek ma jakiś osobny wstęp. Nie, wydaje mi się, że na pewno jest na w tak było, że pierwszy sezon, tam jest, nie, tam sezon. pierwszy sezon miał, Wstępniaczek, ale jak porównasz z drugiego sezonu, to coś się różni, czyli. Znaczy się nie wspominamy mówi... o Treehouse Tree House of Horror, bo tam to już yeah. zupełnie jest coś yeah. innego, ale. Czyli na początku to były sezony, ale potem to już były konkretne odcinki. To nie bo... jestem w stanie tego, trzeba to sprawdzić i zalinkować. Tam i na, nawet różnych tych autorów, grafików, animatorów do tych prac zaprzęgali twórcy serialu. No, mówię, że twórcy serialu to jest głównie jeden twórca, ale... czyli Matt Grobing. Matt Grobing. No, Jeden jest, nie wiem, twórca taki... Założyciel, to ojciec, założyciel, założyciel i tam, tam ale pisze scenę krypty, Ale to, to musi skończyć, dziesiątki tak. ludzi muszą stać za tym. Nie? A to była to na stronie to też. Zlinkuję, jak powstają Simpsonowie, to zrobili sobie żal ze wszystkiego, czyli tak z niewolniczej pracy, czyli tam malowali, tam tysiące chińskich kobiet malowały kadry. potem brało dziecko do radioaktywnych odpadów, maczało to, żeby jakiś kolor na. Obok były kości. Obok były kości, potem tam brali jakieś kurczaki, czyli z, chyba kurczaki do jakiejś maszyny, mieliło to, żeby było pierze do wypychania z, zabawek, tak, Simpsonów. Ogólnie rzecz biorąc wszystko, aha, że jak robiły, To były całe CD-ki, był jednorożec i przebijali, żeby było okrągło. więc po prostu jechali po wszystkim, co możliwe. A na koniec, jakby był, było pokazanie tej fabryki, w której wszystko się działo i to był oczywiście napis 20 Century Fox. Tak. <laughs> więc jak działa <laughs> Century Fox. To, to, to, tak ciekawe, ciekawe, czy ci animatorzy ze studia myślą tak samo o swojej <laughs> pracy. <laughs> <Co> możliwe. Może <laughs> ale też się do jakieś jaskini pociągnął? Okej. Okay. Były też dudle bodajże na nasze uroczystości narodowe i to tak jest jest. właśnie jak to wygląda? Czy to jest zależne od tego, ja myślę, tak że to jest ekipa, czy mamy jakąś polską pol, polski to oddział? Znaczy my, po, duwe, wszystkim, no. że Google raz, że ma wiele siedzib porozrzucanych po całym świecie, teraz dwa na pewno są jakieś działy polskie i tak dalej. Właśnie. I to jakbyś wszedł sobie na angielskiego Google a. w Anglii w Anglii, no, albo chcesz w Polsce, powiedzmy, że ten, no to w Ale dniu, w... kiedy w Polsce coś się dzieje, to nie A to jest powiem, różnica, powiem, jak wpiszesz google.com, google.pl, Google. Nie ma znaczenia. Wiesz to, myślę, że zależy, jaki ustawisz sobie region. Wa właśnie, no właśnie no tak zależy od tak tego, jak oni cię szpiegują, bo Google od tego, że robi bardzo fajne dodle, słynie no z tego, między innymi słynie też z tego, że z ba bardzo, bardzo często i gęsto zbiera informacje <grym> o użytkownikach. Dlatego cały czas na YouTubie mam podsyłane jakieś dziwne filmiki. Dlatego jeśli chcecie się o nas czegoś dowiedzieć, wpiszcie po prostu w wyszukiwarce Google, Google, Google i będziecie o nas wiedzieli wszystko. Tak, możecie też zalajkować na Facebooku, jeżeli zrobimy stronę na Facebooku, zrobimy. bo jeszcze nie ma, i na, subskrybować nas na YouTube, jeżeli zrobimy y, nasz kanał na YouTube. Ale kanał na YouTube, to nie wiem, czy nie będziemy robić jakieś filmików. bo to... Y, kiedyś nagramy vloga o tym, jak kręcimy nasz podcast. Ciekawe... Myślę, że kiedyś trzeba będzie zrobić właśnie takiego vloga, jak, jak to siedzimy tu i co robimy, że na przykład w międzyczasie, jak ja gadam, to Ben YouTube. sobie gra w unikorny, czy no, w, tak żeby Tak, nie poddawali wątpliwości, że faktycznie mamy czerwone studio. Właśnie. I rzeczywiście Ben wygląda jak szalony naukowiec, ale jak jego eksperyment. prawda? Ja <suszy> wyglądam jak matka. Oktopus. Ulubiona. No, ale... To musimy raczej wymyślić jakiś przełat. Rad nie będzie ciężka sakwa, albo coś takiego. <suszy> I to takie nawiązanie lekko do... Nie wiem dlaczego. Do Dobra, nie warto. Idźmy ja... dalej. Idźmy dalej. Um, Darkfar Unholy Wars. Tak, to jest znowu mój temat, jak oryginalnie. To jest stosunkowo nowa gierka z zeszłego roku, wydana przez greckie studio Aventurine. Yy, otóż, producenci gry strasznie się afiszowali, że to ma być gra, w którą będą chcieli grać nie tylko ci, dla których jest ta gra, ale również ci, którzy tę grę robili. Nie wiem, czy to jest dobry slogan reklamowy, aczkolwiek taki właśnie był. I w grze postanowili położyć największy nacisk na PvP oraz na popularne ostatnio system non-target, czyli nie tak jak w większości gier do pewnego czasu, bo non-target zrobiło się dość popularne ostatnio, że klika się na, dajmy na to, mopka, i spamuje, raz, dwa, trzy z kilami i tak dalej. I nie ma w tym zasadzie nic ciekawego, żadnej akcji, tylko w Dark Fallu na przykład jest tak, że zakładasz sobie mieczek albo nie wiem, sierp do zbierania jół, albo siekierę do rąbania drzewa i musisz klikać na tam drzewo albo boka. I, I właśnie tniesz, albo sieczesz, albo żniesz. Robisz rzeczy. Eee, <śmiech> <śmiech> Co miało być charakterystyczne właśnie w Darkfallu, poza naciskiem na PVP i na Target, że to PVP miało być oparte na takich dużych wydarzeniach PVP w stylu jakaś. Wielka Nie. batalia, jakieś tam lądowa, morska, oblężenia, wielkie jakieś wojny, zdobywanie terytoriów to, to, to, to i tak o, dalej. O, o, A to ja się eventy w tym... A, bo happeningi? A happeningi? Ja, ja, ja mam pytanie, bo to jest MMO, tak? tak. Ja lubię, to, ja lubię bardzo gry MMO. Czy no. jest tam jakaś opcja do farmienia złota, która może być, która może być takim nadrzędnym celem gracza? Wiesz co, ja grałam to tak nieco, godzin, nieco z, ponad godzinkę z hakiem i tak w sumie ciężko mi wyrobić sobie zdanie bo nawet nie doszłam do PvP ponieważ wszystkie początkowe questy są oparte na craftingu wow I przez... Minecraft to tak jak Minecraft tak. przez, <śmiech> przez... <śmiech> <śmiech> tylko że, tylko, że nie można budować pewnie. przez chędażoną godzinę chodziłam, rąbałam sosny <śmiech> I co, rąbałam kamienie coś wybudowałaś <śmiech> Ej. Ale, ale właśnie, to jest dobre, bo to są kwestie pokazujące, że to co, powiedzmy jest taki świat w grze MMO, nagle do jakiejś małej wioseczki przychodzi 100 tysięcy... 000 obcych. <głos> Bohaterów wyglądających na najczęściej tak samo, z, z, ta, powiedzmy ta. z y, różowymi tymi, różowymi rokazami, bo takie można różne w postać wykreować. Ale ale I nie oni zaprzęgają te 10, 100 tysięcy osób, żeby im rąbało drewno. I w tym momencie jest skup Taki wielki skok cywilizacji. Tak, wieczorny. tak, jest rozwój i można dodatek wydać, <głos> kolejne miasta stworzyć. A propos dodatków, co prawda nie mamy tego tematu, ale Młodka tak mi się przypomniało, że ostatnio nasz wspólny Tęczowy znajomy wrzucił na Facebooka link do y, oficjalnego DLC do gry Ghost Simulator. Yy, po, pozdrawiamy trochę. tęczowego koźlaka. <laughs> tak. Otóż y, DLC polega na tym, że właśnie jest to y, parodia MMO. To znaczy, nasza tytułowa koza. Eee, masz, e, oczywiście mamy kilka, kilka e, rodzajów tej kozy, 5. 4 czy 5. Oczywiście można być magusem, na przykład, który ma dwa skile. Każda koza... koza ka ma. Tak każda, tak, każda koza, koza ma, ma koza tank. dwa e, skile. Pierw, na, weźmy na przykład tego maga, kozę maga. Pierwszy skill to jest, nie wiem dlaczego, jakiś taki wystrzał kart do gry, ale mniejsza o to drugi. Natomiast, no, co może robić mag w grze? Nawet jeżeli to jest koza, oczywiście strzela fireballem. No i oczywiście mamy questy, jest wyśmianie wszystkich albo większości rzeczy, oczywiście są, pojawiają się lokacje na przykład z w, świata Tolkiena, mamy jakiś... Jakiś odpowiednich szajer, mamy miasto elfów. Co ciekawe, elfy na przykład tam yy, robią. Yy, one nie chodzą normalnie, nie się normalnie. Yy, tylko elfy albo się czołgają, albo chodzą na czworaka, albo tańczą. Nic albo się czypają pod drzewo bo to tak ekry drzewa i tak dalej. Trzeba też wspomnieć, że wśród klas do wyboru jest, mikrofalówka. jest mikrofalówka na nogach. Tak, która strzela w... pizzą. I wybucha. I wybucha. Yy, mamy na przykład. Yy, Miasto, które się nazywa Twistram i oczywiście jest to wejście do specjalnego, yy, specjalnej lokacji, czyli do niczego innego jak do krowiego levelu gdzie można zabić krowiego króla. W sobie go do ekwipunku. Tak, i w sali do Equipunku. wszystko można wsalić do Equipunku. Polega to na tym, że koza strzela swoim językiem, złapie coś na ten język i potem może schować to do Equipunku. Tak. no i to, to zazwyczaj pierwszy skill, czyli umaga, to jest wrzucanie kartami na przykład. Tak, najlepsze jest w tym wszystkim to, że to imituje y, gr grę MMO. W związku z tym ktoś kiedyś pisał na forum, że widział, że na czacie jest strasznie dużo wypowiedzi. No i zaczął tam pisać, no ale widział, że nie ma interakcji. Okazało się, że czat to jest fake. Jest w ogóle generowany przez grę. I w najlepsze są jeszcze, te, bardzo są ciekawe y, takie właśnie imitacje lagów. To znaczy, gdzieś idziemy sobie, idziemy widzimy jakąś kozę, która tak próbuje dojść do i się cofa. Cały czas jest to po prostu jako jak, taki rodzaj. I to jest animacji, zaimplementowane tak, jako tak. Absolutnie. Jakbym nie miał co robić z pieniędzmi, to bym kupił podstawkę Go Simulator, żeby tylko zagrać do DLC. Nie masz co robić z pieniędzmi. No właśnie, a propos kasy, jeszcze wracając i kończąc mój temat z mojej strony o Dark No, biorąc pod uwagę. Grafikę, która nie wyróżnia się za bardzo, gameplay, który po jakimś czasie wkurza, bo żeby przejść z trybu walki na, na craftingu i na odwrót trzeba wejść do ekwipunku, zmienić katanę na nie wiem, siekierę. I to jest wkurzające trochę no, po pewnym ale czasie. To znaczy tak jest. Telena, ale to jest tam tak zrobione, że to zajmuje strasznie dużo czasu i ty zdążysz na przykład zginąć, zanim zmienisz, nie wiem, sierpana, miecz i zabije ta paszka. No, ale można paszkę zabić sierpem też zawsze. No właśnie nie można. Tylko to jest A, świetny realizm. Gdzie ja miałam tą cholerną katanę? Nie? A gryzie w łydkę. Tak? I tak, ostateczny mój werdykt jest taki, że nie wydawałabym 16 euro miesięcznie na granie w tę grę. Nie, ale... Czyli lepsza koza od na Wars. No. Lepsza koza, bo darmowa. Lepsza yeah. koza, bo... No nie, nie darmowa, ale znaczy... bo... no się płacisz tylko raz. Ale tak. nie na emonamentu. No nie płacisz. A jest, no. jest Teoretycznie. No właściwie to bardziej. Na pewno zrobiłam jakieś prywatne serwery na te kozy. Z no, co ale to się... non-steam musiałoby być, bo to gra na A, to jest na Steam, a, aha. Ta e chwała też na streamie grałam, jak był darmowy przez weekend właśnie. No, no to co, może dalej? I padła taka wcześniej dosyć fajna, padło takie wcześniej fajne stwierdzenie o tym, że ebola to tak naprawdę jest fake. No, tak jak... To by pomyślał. No, to by pomyślał, że y, tak jak z ptasią grypą, śpińską grypą i paroma innymi chorobami nagle.. No, nie wiem, tak. może pod to nawet może no, Myślę, że ten też. No ten... ptasie wszystko... i grypy. Dzisiaj idę chodnikiem, patrzę w prawo, a tam martwą. Blisko. Skrzydło gołębia w oderwaniu od reszty ciała, dosłownie ich w przenośni. Samo skrzydło gołębia. Ktoś podciął skrzydła. <grym> Nie nawiązymy na do poprzednich tematów. Okej, okay, koniec dygresji. No, <grym> no w każdym razie, no, chyba wszyscy się zgodzą z tym, że jakoś Ebola tak zaczęła wygasać w opinii publicznej i generalnie możemy dojść do wniosku, że znowu było to tylko i wyłącznie... No, e, tak jest, dokładnie. Nie martw się za rok bądź dwa przyjdzie nowa choroba, którą wymyślą nazwę. Znaczy? Właśnie w, w, w, w, nie, ta choroba istnieje, tylko nagle z Antarktyki powiedzmy, pues, gdzie istnieje ta choroba się do Polski n i będzie Nagle będzie epidemia AIDS. Znowu. <grym> no przepraszam, to nawiązując drobna dygresja. Ostatnio nie czy zauważyliście, że bardzo dużo aplikacji na smartfony. Yy, nagle zrobiło się... Na czerwono i tak dalej. W każdym razie właśnie tak. Cała kampania różnych aplikacji, które, się, które postanowiły się włączyć do walki z AIDS w jakimś tym tygodniu. Teraz nie wiem, czy był jakiś tydzień walki z tą chorobą, czy coś takiego. Dzisiaj jest dzień... W... O. Światowy Dzień AIDS, czy coś O, jakiego. może, no to w, widocznie z tego powodu. W każdym razie jest pełno questów i możliwości oczywiście wydania pieniędzy na szczytny cel walki z AIDS. E, we wszystkich możliwych aplikacjach, które właśnie się podjęły w współpracy w, w ramach walki z tą chorobą. Weźmy pod, na przykład e, grę The Sims Freeplay na, na, na smartfony, która ma specjalny teraz quest w tym tygodniu i specjalne przedmioty do odblokowania, które można oczywiście kupić za normalne pieniądze, ale wszystkie jest napisane, że 100% pieniędzy idzie na walkę z AIDS. Aha. Pytanie, ile w tym prawdy. Czyli na walkę z AIDS to będą przedmioty typu, nie wiem, czym się walczy z AIDS, z kondomami chyba? Nie, nie, nie, nie, nie. nie. Przedmioty po prostu w grze, ale... Nie, abstynencją. <grym abstynencją. <grym <grym> abstynencją. Nie, na przykład w Simsach, można, w Simsach można wygrać, czy tam właśnie kupić czerwony fortepian. Wow. Ale to byłeś śpiewając z fortepiany. Białek, i czarny, więc tak. W każdym razie, ile to mam wspólnego z walką z AIDS? Nie wiem, nie wnikam, ale to drobna dygresja. A jeszcze odnośnie eboli i sterowania ludźmi, to działało, bo jakieś właśnie trzy tygodnie temu, kiedy to było gorące, na zajęciach u mnie na, na, na, na studiach, pewnego razu na ćwiczenia przyszło dość mało osób i tak właśnie prowadzący zauważył: Coś was mało dzisiaj, po czym głos z sali. Ebola. <t> Ale właśnie, ponieważ tak, y, właśnie to na propos ewentualnego vloga kiedyś, patrząc na listę naszych tematów, będę zapisał ten właśnie temat y, jako e-myślnik bola, y, co może sugerować bardzo prostą teorię, mianowicie, że ebola rzeczywiście istnieje, ale nie jako wirus realny, tylko jako wirus internetowy. Wirus wirtualny. W z tym, wirtualny, myślę, tak. Czyli czekać tylko, aż nasze konta zostaną zainfekowane przez najnowszej generacji wirus e -bol. Tak, ebole, którego nie da się pokonać żadnym antywirusem, i po prostu będziemy uziemieni, i za chwilę Google dobierze nam się do wszystkich danych. A nie, martw się, nie martw się, zawsze jest zabezpieczenie czyli <śmiech> Bitcoin. przepraszam, i teraz sobie wyobraźcie tego Google Doodle z taką ładną <śmiech> ebolą. <śmiech> Google. <śmiech> Ebola. Dobra, czy mamy coś jeszcze o eboli, bo to taki dosyć drażliwy temat, szczególnie dla mieszkańców Afryki. Ale myślę, że tam nasz podcast i jeszcze nie dociera. Tak, jak tam dotrze, to będziemy mm, robić tak. bezpieczniejsze podcasty. Mamy jakieś wyświetlenia na blogu z Afryki? Z nie, z, ze Stanów, ale to są jakieś boty pewnie. Kurczę. Prawdopodobnie. Ale to, to sami co? To, to są oczywiście wysłane to... przez Google. Jakby no, tak. jak tak, tak, to tak. Jakby ktoś pytał, to my się cieszymy z każdego jednego wyświetlenia, nawet przez bota. Zawsze to jest jedno. No, do no, przed... Zawsze, pod, pod, pod, Zawsze pod, jest pod, jedno pod. do przodu. Dobra, teraz taki temat, y, który zapisałem jako Symfoneta Krakowia. Symfonieta. Symfonieta. Symfonieta no. Tak, to jest oczywiście z kręgów y, otaczających nas kulturalnych, albo mniej kulturalnych, jak sama nazwa naszego podcastu wskazuje. Y, w każdym razie. Y, w tym tygodniu Symfonia Krakowia obchodzi swoje dwudziestolecie istnienia i wpadli na bardzo ciekawy pomysł zorganizowania flashmowa w jednej z naszych krakowskich galerii. Co o tyle jest ciekawe, że w końcu instytucje właśnie, powiedzmy, właśnie stricte kulturalne i, i odnoszące się jednak do jakiejś wyższej kultury starają się wejść w kulturę masową i jakoś jednak ściągnąć na siebie uwagę też słuchaczy, powiedzmy, i widzów ogólnie mniej zainteresowanych tego typu sztuką właśnie poprzez tego typu zachowania. No myśmy tutaj mieli z, z Agą możliwość uczestniczenia w tym flashmobie. Na czym on polegał w ogóle? E, Polegał na tym, że my jako osoby ściągnięte do pomocy mieliśmy chodzić w reklamówkach jednego z, jednej ze stacji radiowych, które oczywiście były patronem tego wydarzenia no, i, robić i robić reklamy, ściągać ludzi i, i krążyć wokół członków orkiestry, którzy przechadzali się po galerii, na przykład kontrabasista miał wsadzony kontrabas do wózka sklepowego, dyrygent był przebrany za ochroniarza z Saturna e, i tak dalej, i tak dalej. Różne tego typu Czyli rzeczy. naganiaczami. Trochę tak. W pewnym momencie oni mieli się zebrać i zagrać koncert. Właśnie, z, żeby żeby ściągnąć ludzi i właśnie wyjść z różnych sklepów, tu z jubilera, tu ktoś mm. tu za żula przebrany i tak dalej, i tak dalej. Mieli nagle wszyscy wyjść i zagrać. W każdym razie ciekawe, że takie rzeczy zaczynają się dziać u nas w... w, w w Polsce i w Krakowie, no bo jednak te takie dość bardziej ciekawe leśmobry, no to jednak zawsze poza granicami naszego A powiecie, kraju. A że mieli, to wyszli w końcu wszystkie. E, ja, że tak powiem, niestety nie miałem okazji być do końca tego fleżmoba no na miejscu. wszystko się udało, tak jak było zaplanowane, wszystko, wszystko się co no, udało. W na po zdjęciach na pewno wszystko się tak, udało. Wszystko się udało, warto też wspomnieć, że mieli również te fleżmoby w innych miejscach, jak na przykład w tramwaju, mhm. co było też bardzo ja. ciekawe. Tak, orkiestra grająca w tramwaju, potykająca się o pulpity. Ale, to jest ale taki... łatwo przejrzeć takiego flashmoba w tramwaju, bo przeważnie jak siedzi koło ciebie jakiś menel albo żół, to strasznie śmierdzi. A jak siedzi żul koło ciebie, który nie śmierdzi, to znaczy, że jest albo hipsterem, albo robi jakiś dziwny przekręt. Na przykład flashmoba. Na przykład, na przykład No i jeden ze właśnie na tym flashmobie w, w galerii próbowała schować skrzypce pod płaszczem, co wyglądało co najmniej jakby tam miała kałacha. No i smyczek się już nie zmieści. Później, później prawdziwa ochrona ją zatrzymuje. Często flashmobę też w tramwajach mam cyganie z takim <grym> akordeonem. Tak, i nie zawsze umieją grać, ale zawsze wyłudzają pieniądze. Mhm. Ale to jest okropne, staje ci taki mały brzdyr cygański nad tobą i ci przed z nosem prawie pod ci... Przy... Pod no, tak, tak. ci prawie nos tym akordeonem. Tak, właśnie, jak nazywa siedzi? taki akordeon bez tych przycisków, to yy... jest harmonika, coś takiego? Nie, harmonika. to jest bandoneon ewentualnie. Zalinkujemy. Ba tak, no bambo nowe nowe bambo bambolejo. bambolejo. To damy link do tego, bo brzmi ciekawe. To będzie tytuł odcinka. Bambolejo. <śline> e dobra, to co? Jeszcze o symfonacie coś mamy? <śions> Nie, ja myślę, że... Ale ja mam chcę coś powiedzieć o flashmobach, że mój ulubiony flashmob to jest taki, gdzie jest jakiś rynek gdzieś tam w mieście, jakimś europejskim i ludzie wychodzą po kole jak te z orkiestry i grają ode do radości. Hmm. Tak, Za każdym piękne. razem płaczę, tak. jak to oglądamy. To podziękujemy, bo tak, to jest bardzo bardzo fajny, bardzo fajny filmik i takie tak. pozytywne. Tak, a zaczyna się od tego, że y, stoi jakiś biedny kontrabasista, który, właśnie tak. jakieś dziecko mu pieniążek, i on zaczyna grać dopiero. czyli ten jeden mały pieniążek. Oh. Tak, czyli od pieniędzy do sztuki. <grywa> Czyli już w krucie skończą Sztukę za to Tak, Pieniądze napędzają... Sztukę, szuka, pieniądze... Okej, co dalej, dalej. Ech, ech, ech. To jest tak, przestamy kiedy zechce. O, to świetne nawiązanie a propos tego pieniążka właśnie. Ostatnio miałem okazję oglądać film, który niestety już wyszedł z kin i... Na razie próbujemy go znaleźć, może, może gdzieś w internecie będzie. Film właśnie pod tym tytułem Przestanek i Detekcja, jest to produkcja włoska. Y, por komedia poruszająca bardzo niestety poważny problem, ale w bardzo y, przyjemny sposób. Mianowicie jest grupka naukowców, przede wszystkim jeden z nich, główny bohater który jest na, na uniwersytecie z bardzo szan, szanowaną osobą, dokonał jakiegoś nowego odkrycia. Y, no i niestety y, został wyrzucony z uczelni, przedłużono mu umowę, y, umowę zgarnął jego kolega. No i y, tenże naukowiec staje przed y, trudnym wyborem, to znaczy nie ma z czego żyć. No i dochodzi do prostego wniosku, że skoro nie można, nie można w sposób uczciwy zarobić tych pieniędzy, no to zarobić w sposób nieuczciwy. Czyli krótko mówiąc, dzięki swoim umiejętnościom i właśnie nowej teorii łączenia tam odpowiednich pierwiastków i związków chemicznych postanawia założyć razem z innymi kolegami, naukowcami, którzy, wśród których jest filolog klasyczny pracujący na stacji benzynowej, yy, właśnie inny specjalista z dziedziny chemii, który pracuje na zmywaku w jakiejś restauracji i tak dalej i tak dalej, postanawia z tymi właśnie swoimi kolegami założyć yy, grupę yy, produkującą i rozprowadzającą nowy narkotyk, który, którego jeszcze nie ma na liście zakazanych substancji. Tacy alchemicy. Tak, w związku z tym nikt nie może im nic zrobić, czysto teoretycznie, bo potem film pokazuje jak to się, jak to się dzieje dalej. Natomiast, y, piękny, piękna rzecz, bo kilku naukowców, którzy generalnie nie wiedzą jak się y, zachowywać, tam jeszcze wśród nich jest y, antropolog, który ich uczy jak się zachować w danej sytuacji, zaczynają tworzyć siatkę i grupę przestępczą, która rozprowadza te narkotyki, a narkotyki Markotyk jest nowy, nikomu nieznany i robi szybko niesamowitą furorę. Film godny polecenia, bo oprócz świetnej zabawy, gwarantowanej naprawdę, no pokazuje poważny problem, czyli skończę uniwersytet i w sobie możesz zacząć... ...hoblować Tak, tak, hmm. dokładnie. Ale to jest genialne. Każda szanująca się mafia powinna mieć swojego mikroekonomistę i antropologa. No, no, tak. No tak, tak, tak, tak, tak. Każdy szanujący się... Język Nie wiem, mikro, bardziej chyba makroekonomia, bo... Każdy szanujący o, bo... się... Bo mikroekonomia to jest a propos jednej jednostki, a makroekonomia a, to większej aha, grupy, więc prowadzi makroekonomia. Proszę być prywatel. Nie, nie, spoko, już pan trzeci raz, ale powiem. Że każdy szanujący się kartel narkotykowy powinien mieć chemika, tak? No, to już swoją drogą, nowe... Czyli kartel, no. Zdziwiłem się też, że... Tak najpierw jak zaczą zacząłeś mówić to pomyślałem, że a, śmiesznie by było jakby jak w Breaking Bad zaczęli yy, gotować metę, a faktycznie zaczęli. Tylko, że nie metę, tylko nową substancję. No to co ona robiła w ogóle? Ta substancja, jak, jak jest pokazane znaczy, w y, Tak, bo jeden właśnie ten, który pracował na Zmywaku, ten chemik oczywiście cały czas nie miał. Oh, chemik robi na Zmywaku. No, no. no. cały to czas nie miał dostarczającej na no, <głosy> nam <Spominam> domyślać. <głosy> <głosy> cały czas nie miał dostarczającej ilości y feedbacku, że tak powiem, od, od użytkowników, więc sam postanowił sprawdzić, no i oczywiście się uzależnił. Yy, no, substancja była na tyle, yy, znaczy oczywiście no, zwykły narkotyk wpływając tam jakoś na układ, yy, na układ nerwowy, natomiast, yy, natomiast chodzi o to, że ponieważ raz, że jeszcze dotąd go nie było, bo został teraz wynaleziony przez nich, no to oczywiście stał się hitem numer jeden we wszystkich dyskotekach, knajpach i tak dalej, no po prostu jako nowość, no i ponoć kopał lepiej niż wszystkie inne. Cytat z film. E, a jak go nazwali? Jadę o, i tego nie nazwa? pamiętam, tego nie pamiętam. Taki? Sprawdzimy, zalinkujemy. Może mu, jak kobie. Albo ten... Albo krokodyla... albo albo nie. nie wiem, czy w ogóle się pojawiła tam nazwa. Albo... No, po prostu narkostyk. Albo Kigas. Kigas, tak, jak ten komiks i film. Czy drogą dobry komiks dobry film. Zacząłem od filmu. Ale dobra, okay. Mniejsza <grym> z tym. Nie widziałem Mniejsza z tym, To jest takie prześmiewcze super bohaterów. Kiedy idzie? Dobra, to dostaliśmy film o. Teraz już wiemy, co nas czeka po skończeniu studiów. Czyli zakładamy e... kartel Tak, zakładamy jakąś grupę przestępczą, bo to zawsze jest. Jak tak my. No właśnie, my nie nawołujemy do zakładania żadnych grup przestępczych. I wcale się nie będziemy w good? Nie nazwiemy się JG Jakiś badass Tylko GJ Właśnie GJ Otwórzimy kolejność a, a, propos, a, propos, a propos skrótów Nasz następny temat można ująć jako E i BG. E i BG? To brzmi jak nazwa e, To właśnie dobra nazwa narkotyku I w sumie może to być narkotykiem Bo muzyka uzależnia Tak mówią Jest to Eluwejti Będziemy rozmawiać o Eluwejti i o Oj, w ostatnim koncercie, no to proszę. No to to był, na koncercie. To to był, no, nie, no, no, ja nie wiem. Ja się. W każdym razie, no z, z, oczywiście miałem okazję ostatnio być na koncercie w, w Krakowie. Szłam, szłam. Myślę, że, no muszę to powiedzieć, był to chyba jeden z najlepszych koncertów, na jakich miałem okazję być. No tak spojlując następny temat, czyli Blind Guardian, na których też miałem okazję być, no jednak na żywo się kompletnie nie popisłem. To znaczy yy, zespół, który bazuje na tym, że yy, studyjnie robi cuda, po prostu potem wychodzi jeden wokalista, który próbuje przeskakiwać między dziesięcioma głosami, które nagrał w studiu i wychodzi to trochę. No, no niestety żenująco, ale to jakby no, no to jest rozmięk między tym co w studiu a tym co na scenie, więc Eluwejti pod tym względem naprawdę radzą sobie genialnie. Raz, że instrumenty, których używają, czyli lira korbowa skrzypce, lira. Yy, tak, flety, dudy, wszystko to ma y, znaczenie na scenie, wszystko to świetnie brzmi, cały czas to słychać, nie ma rozdźwięku między tym co jest, co jest na scenie. Mm -hmm. y, wokalista y, główny i, i wokalistka, która jednocześnie grała się na Lirze Korbowej, y, też świetnie sobie radzą wokalnie. Kobieta gra było... na Lirze Korbowej. Tak, tak, tak. myślę, że tak. powinieneś obejrzeć przynajmniej w mm -hmm. jak nie więcej. W każdym razie świetnie mm -hmm. sobie radziła wokalnie, żadnych y, tam błędów, żadnych fałszów absolutnie mistrzostwo wykonawcze. Myślę, że to jest zespół, który no... Myślę, że, że, że raczej jest zna, natomiast w miarę możliwości, jeśli ktoś kiedyś będzie miał e, z naszych słuchaczy szansę być na koncercie, to zdecydowanie polecam. To jest rzecz, która naprawdę jest warta wydania pieniędzy. Tak, tak kontynuując, że LWA to nie jest polski zespół, tylko skąd, Szwajcarski. Szwajcarski, Szwajcarski tak. to trzeba zaznaczyć, że często nagrywa Teledycki w Polsce, co się dosyć chwali, przynajmniej na koncercie. nie Niekoniecznie tym, ale poprzednim. Mhm. E, no i też, Podobne krajobrazy, nie? Chyba. Podamy krajobraz, no ale to tak. W pewnym stopniu. Często widać, na przykład, że ona jest oznaczone, ale ten krajobraz jest Polsce Mamy, Mamy mniej fioletowych krów. No. <gry> no. Tak, Co tak, no, ciekawe to jest niemiecka chyba, nie szwajcarska. Szwajcarska. Tak? Szwajcarski. Mój świadlek w gruza. Fioletowy. <grydowy> w każdym razie zrobimy, <grydowy> zrobimy gruntowny lisec. <research grydowy> tak, tak. Znaczy też jaka próbowałem wyjść, to ponieważ byłem na poprzednim koncercie, no nie zaraz poprzednim, ale kilka lat temu. I te, <grydowy> w każdym razie. Polska tutaj słowa To bardzo świetnie wykonane, no, chociaż tam był, nie wiem, czy to nie była jakaś akcja, czy to nie był jakiś. Ee, Pagan Fest, może nie Pagan, ale pagan fest? może Folk festival, nie wiem, czy to jest. Folk Pagan Fest. <grym> pagan Fest. W każdym razie, oprócz tam supportów, które są mało istotne, były dwie mm, właśnie gwiazdy, e, gwiazdy czyli mm, Elevatie i Korpiklani. To chyba byliśmy na, na tym samym na, koncercie. Bardzo możliwe, że byliśmy na tym samym koncercie. W no tam fajnie, Elevatie wypadli nieźle, ale powiem, że Korpiklani, y, którzy wyszli po nich zaraz po tym, jak technicy zamontowali czaszkę jelenia na satywie do mikrofonu. To mógł być ten, Dead but... <laughs> Ale nie grali na nim, więc... That, that no w sumie, o... nie, nie dziwię się, bo... Deer Whistle. Dear Whistle. W <laughs> każdym razie, to było zupełnie co innego, listko. bo to no, oni tam, prawda, lubili profesjonalim zupełnie, co, chwil, co jakiś czas wodę łykali, a korpi klani spali na ludzie wyszli. Chyba każdy z nich z desperadosa w dłoni. I tak. Co by tu zagrać? Konsultacja, konsultacja z, z publicznością, konsultacja na scenie, dobra, zagramy to, tak? Potem otworzył butelkę, potrząsnął, rozlał po publiczności, oddał gdzieś papierosa, odpalił, rozlał. Myślę, no. Było lokowanie produktów, wytniemy to. Tak, wytniemy. Proto yy, jeszcze nawiązując i kończąc yy, ten temat, yy, a propos właśnie yy, konsultacji z publicznością i yy, Szwajcarii, bo yy, jedna z piosenek z ostatniej płyty Elevated, czyli yy, The Call of the Mountains, yy, z, yy, Właśnie wokalistka, która to miała wykonać, zapytała publiczność w jakiej wersji chciałaby usłyszeć tę piosenkę, bo to oczywiście po angielsku, ale jest też wersja szwajcarska i w takim razie jaką wersję chcielibyście usłyszeć? No to wszyscy, że szwajcarską, no bo oczywiście angielską znają spłyty. na co wokalista, are you fucking seriously? <głos> e, to była jedna rzecz, natomiast jeszcze, aby zanim zaczęła śpiewać, mówiła, że no, konsultowała, myślała, że zaśpiewa po polsku, ale, e, ale tutaj próbowała podłożyć polski tekst ze w gór, rozciągając go, jak tylko się da, żeby się tylko zmieścił do melodii. Uznała, że to jest taki zły pomysł i bardzo przeprasza polską publiczność, ale to chyba niestety nie ma, nie ma sensu. <głos> Mogła zrobić tak, jak robią w Japonii, że śpiewają po japońsku, bo często śpiewają dwa słowa po angielsku tak. i lecą dalej. Dosyć często. Ale fire. jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja, jeszcze ja. Odnośnie koncertów alwej. Yy, ogólnie zgadzam się z powszechną opinią, i też się bardzo podobało, byłam na dwóch koncertach yy, Na tym samym co Late, a poza tym na Metal yy, Jakieś dwa albo trzy lata temu Y I w sumie dwie tylko dziwne rzeczy mi się spotka z przydarzyły. Pierwsza taka, że w życiu jeszcze nie doświadczyłam takiego ścisku pod sceną. <laughs> Mogłam zupełnie swobodnie. co się tak czasem mówi, że można podnieść nogi i cię tłum ma. To jest taka metafora zazwyczaj. Wtedy to nie była metafora, przysięgam z ręką na sercu. A poza tym y ludzie trochę dziwnie na mnie patrzyli, kiedy śpiewałam razem z wokalistą Inizmona, również groulując. Mhm. <laughs> No to na, na karaoke też się bardzo dziwnie patrzą w tobie. Wie, wie, wie, wie, wie, co? No nie każdy lubi jak śpiewa się razem z artystą. Ja na przykład lubię słuchać, jak ktoś śpiewa razem z piosenką w radiu mnie to bardzo irytuje, bo no. nie jednak oryginał słuchać, a nie jakiś... To prawda. Natomiast klinizmone jednak już jak, jak wyszli zagrać bis i yy, to ostatni, no to jednak cała sala w wielkim kurem. Tak, e, o to właśnie, tak. inizmo, to jest, inizmo, to jest jedyna piosenka yy, Aluwejti, tak? <grym> no, dobrze, do, Nie mówimy o Blind Guardian jeszcze. Nie, nie tak, jeszcze nie. Czyli ten Aluwejti, tak, tak. To jest jedna piosenka, którą znam. I tak, jest i, i, i, zauważyć. Be, zawsze e. jak ktoś śpiewa, to robi ty ty ty ty ty. Inizmo ona. <grym> tak. Natomiast Natomiast, co jest ważne to, ja jest kafer. to jest cover. To jest. Co ty mówisz? Tak, Inmona, znaczy ta melodyjka, która jest pod, pod refrenem, to jest. Yy... Istniejąca od dawna po prostu y, folkowa y, melodia irlandzka, czy jakaś celtycka, którą między innymi Eluvejti, a jeszcze kilku innych artystów możemy podlinkować, y, wykorzystało. I jest to, a co, co ciekawe, w jednym z utworów, nie pamiętam którym, y, jest na przykład zaczerpnięta melodia z y, Lord of the Dance, czyli z muzykalu tak. irlandzkiego. Tak, tak. Więc Eluweiti wykorzystuje te wszystkie melodyjki, które gdzieś tam istnieją w kulturze celtyckiej. Więc no i, to ta... I dobrze, no to dobrze pokazuje, I dobrze. że to jest folk metal. Tak. tak. Tak, tak, tak, tak. natomiast zresztą. ich najbardziej znanych hicior niestety nie jest ich stricte w sensie melodii. Oj tam oj! <gryst> y jeszcze ten... Y Blind Guardian, tak? Mm -hmm. Coś Blind Guardian? No tyle, że wydają nową się. płytę, tak. Tak, to chyba na ten rok już wypada? Na 2015. 2015. Aż tak. znaczy, teraz być single zdaje się, w grudniu. Tak, i jakieś parę dni temu ukazał się właśnie trailer, pokazujący pracę ich w studiu i komentarze od gitarzysty yy, I tak jak wspomniałam na Facebooku, swoim poście, na początku trochę mnie zaniepokoiło to, że mówią, że chcą odejść od starych brzmień i skupić się na nowych pomysłach. Ale jak potem usłyszałam próbkę ich nowego kawałka, to się uspokoiłam. To jest znany nam, stary, dobry Blind Guardian, taki jaki lubimy i mm -hmm. czekam z niecierpliwością teraz. Tak jest. Ja jeszcze zastanawiam się nad samą piosenką, która ma wyjść jako singiel, czyli The Twilight of the Gods, o, tak. czy y, na, na, na, y, mam na myśli treść piosenki, czy to rzeczywiście będzie się odnosiło do Zmierzchu Bogów, tego y, z mitów germańskich, bo sądząc mhm. po Blind Guardian jest to całkiem prawdopodobne, więc z niecierpliwością czekam na samą treść. I... Oby, Ale... nie, oby nie nawiązywało do Zmierzchu Bogów w dodatku do Gotika 3. Tak? Ja do <laughs> No, kon kontynucie. Ale Amona Amarth też w sumie ma całą płytę mm -hmm. Twilight of the Thunder God tam było, dammit. No cóż, Raiden na to nie mieszajmy. No, no, tak. to... Z Blind Guardian mogę się pochwalić, że już mam więcej piosenek. No. Z trzy. Z Rwajci, trzy. Czy się... masz też jedną płytę? Eee, nie, eee, na YouTubie słucham. Dobra, mamy jeszcze taki temacik eee, i to Dobrze. będzie... Wonder Woman. Aha, to, to, to, to też ja wynalazłam. O tym mieliśmy mówić chyba jakiś czas temu. Zero, ale... mia miało być w serowym, ale... Poprzez zamieszanie nie było. Tak, zostało wyparte przez Tolkiena i... Tak. I zakłócenia <laughs> i Tarantino. I, I zakłócenia na linii. Ja tak tylko krótki wstępniaczek. Pewnie większość już wie, że Warner Bros. planuje wydać film o superbohaterce Wonder Woman. Które będzie jednym z pierwszych takich, no poza Catwoman i taki inne filmach. <grym> <grym> ale jednak Wonder Woman i Catwoman to różnica charakterów jest wyraźna moim zdaniem. I nie tylko charakterów. Co udało mi się jeszcze no, e, wynaleźć w ciekawostkach, to, to film ma być osadzony w latach 20., mimo że w komiksach e, Wonder Woman to... dzieje się rzecz w latach 40. i. To jest wojny. potwierdzone info, bo ja słyszałem, że się wahają co do tego umieszczenia no, w czasie. będzie źródło w linkach, gdzie ja to znalazłam, więc... Aha. Yy, ja też słyszałem, nie wiem na ile to jest yy, prawda, że główną rolę ma grać Michelle Rodriguez. Czyli ta, yy, ta aktorka, która grała m.in. w szybkich i Wściekłych. to taką bada, mechaniczkę. <głos> nie gadałem <głos> szybkich i Wściekłych, to nie jest więc znaczy to też nie jest mój typ. wolnych i wściekłych. tak <grystanie> wolnych i spokojnych. Tak, wolnych i Znaczy Michelle Rodriguez to jest taka... Nie chcę tu teraz żadnej rasistowskiej gafy zrobić, ale taka, no, Meksykanka, czy tam Porto No To będzie troszeczkę inna druga. Z takim, no, dziwnym, z takim jest... dziwnym zgryzem dosyć. Znaczy nie, nie, żebym tam mówił, że ktoś się wygląda, czy coś, ale taki ma... Ale źle wygląda. Ale tak, no nie pasuje mi do Wonder Woman, bo Wonder Woman w komiksach to była taka, no, kobieta, z, kobieta, pani... jest, jest, nie, kobieta, Która z edycji na edycję, przepraszam, się w trance miała coraz y, krótsze y, stroje, że tak powiem. No przez Marvela zresztą. Wie czy biust, nie? I Tak. No to no, chyba ale, ale... Był super bohaterka. Ewolucja super bohaterka. do Katłuman, która choćby już w grze po prostu ma suwaczek rozpięty do połowy, żeby nie była zbyt ściśnięta, no. mogła się oddychać. Ja to się sprzedaje. No tak. Co tutaj jeszcze Wonder Woman. No i Wonder Woman chyba była... Nie. Rasa to jest takie słowo, takie słowo, tabu trochę, ale. No miałbym, yy, Była karnacji takiej Caucasian White, nie? A tutaj. To to będzie jest takie Latino. Jak sama takie Latino. Mexican niezyk white. No, me <laughs> Mexican half-white. Half-life nie porstają tego. Albo half, albo half. Zaznędu się na język nie. Znaczy, znaczy w każdym razie. Ja bym chciał bardzo zobaczyć jak ona będzie walczyć e, swoim lasem. O, Trochę tak, jak Indiana Jonesie, A ktoś jeszcze walczył lasem w ogóle, no, bo był Indiana Jones, i albo takim bitchem, pageem. Page jest, page jest, co tak. y, walczyła tym. Koduman walczyła tym, miał walczyła, miała page czy bitch, bo to chyba dwie różne beach, rzeczy. Nie? My nie poruszajmy, że tak powiem, to <śmiech> kwestii drażliwych i page'owych. Nie poruszajmy tematyki BDSR, y, tak? Mm, Okej, okay. mi się wydaje, że to chyba... Co, mam jeszcze jakiś temat na dzisiaj? Myślę, że... Znaczy no, Mamy i chciałem jeszcze porozmawiać, ale to może już... Tylko wspomnę, że chciałbym o tym porozmawiać, żeby było, że Wiecie chociaż Nie, Teaser na następny odcinek. Tak, o, że chciałem porozmawiać, bo była niedawna premiera Dragon Age'a e, Inkwizycji. Mhm. E, I wszyscy, ostatnio spotkałem się z taką dosyć zagorzałą dyskusją eee. o romansach, e, które można mieć w tej grze i w bardzo proszę. dużej liczbie romansów homoseksualnych. Co so, to również dobrze takiej... moglibyśmy nawiązać tutaj, dorzucić Mass Effecta oraz no, e, Star Wars The Old Republic, właśnie. bo to wszystko jest robione prawdopodobnie przez BioWare, tak, a tak, BioWare, jest ma... BioWare jest otwarte na no. wszelkie możliwości. A, a powiedz mi, a kiedy w sumie, bo nie zawsze w grach można, bo nie zawsze w grach były opcje romansowania, to jest raz, ale... Która gra była pierwsza, jeżeli chodzi o homoseksualne romanse? Bo wiem, że na pewno był Dragon Age 1, ale wydaje mi się, że w Mass Effect się Ma pojawia, W Mass w jest możliwość. W pierwszej części. jest to, les tak, to lesbicka forma, Nie... To, chyba, być może od Mass efektu, bo wcześniej w ogóle rzadko się słyszało Nie, wcześniej o to był jednak temat tabu, um, a myślę, że Mass Effect, to jest, W Simsach przyszła... wcześniej było. A no tak, zdecydowanie, to no, jest no. prawda. Simsy zaczęły. No to myślę, że yy, Sim, że nasz Żelkowy Bóg jest zadowolony z ofiary, którą mu dzisiaj złożyliśmy. Żegnamy Państwa. Tak, y, może, mogę wrzucić później na rysunek. Tak, żegnamy Koniecznie. bardzo serdecznie i miłego zowieczową. Zapraszamy wieczoru. na następne. I jak mówimy z całkowitym o cinku, dobra.